Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Filip Holewczyński, konsolowiec.pl i zapraszam Was na kolejny reviewcast. No właśnie, na początku bardzo przyjemna muzyczka. Ciekawe ile osób skojarzyło, że była to muzyka z pierwszego The Sims na pecety, które wyszło, o, ileż to lat temu. Um, no właśnie, dzisiejszą grą, którą chciałbym omówić i którą chciałbym Wam przedstawić jest The Sims 3 na konsolę. Um, nie bez powodu, wpuściłem tutaj na początek muzyczkę, która przypomina nam o, o starych, dobrych dziejach The Simsów, kiedy Simsy były naprawdę fajną grą i, i kiedy ten zalew dodatków aż tak nas nie, nie kół po oczach i nie bolał nasze portfele. No właśnie, i teraz pojawia się pytanie, czy The Sims czy na konsolach jest skrapem czy nie? Powiem wam od razu, nie jest skrapem. Dlaczego nie jest skrapem? Dlaczego tak uważam? No, musicie się dowiedzieć i przesłuchać tego review casta do końca. Przede wszystkim The Sims 3 na konsolach to niemal identyczna wersja Simsów na PC. -ty. Jest to tylko tak naprawdę dobra zaleta tego tytułu, ale z drugiej strony jest to także gra, która jednak różni się od PC-owej wersji. Nie jest to identyczny klon. Um, który można by powiedzieć, że, że niczym się nie różni, że nie ma niczego, co, co by dawał od siebie. Um, no i właśnie. I The Sims 3 na konsolach jest taką miłą odmianą. Przede wszystkim jest miłą odmianą w porównaniu do tego, co mieliśmy już okazję oglądać do tej pory i na konsolach przenośnych, i na, uh, i na PlayStation 2 m.in., uh, kiedy to poruszaliśmy naszym Simem niczym... E, Drake'iem z Uncharted, czy, czy, czy, um, czy jakąś inną postacią e, z gry TPP. No i właśnie, jak wygląda rozgrywka w tych najnowszych Simsach? Tworzymy sobie Sima. E, tutaj warto zaznaczyć, że niestety e, możliwości kreacji Sima są bardzo ograniczone. Jest tego no, dużo mniej niż na PCcie, ale nie martwcie się, i tak jeżeli ktoś z Was chce stworzyć Własną, e, własną osobę, własną personę, którą chcielibyście przenieść do świata simów nadal da się to zrobić, po prostu nie ma tutaj takiego, takiej, takiej wielkiej zabawy z tworzeniem na przykład brwi nie będziecie przez 5 godzin tworzyć sobie brwi tylko wybierzecie na przykład jeden z kilkunastu e, możliwych rodzajów no i właśnie, i mamy tutaj dosyć ograniczone tworzenie postaci, bardzo mało rzeczy które, w które możemy ubrać Sima i niestety od razu to powiem. Albo pojawił się DLC, albo pojawią się po prostu kolejne wersje pudełkowe Simpsów na konsolę. Więc tutaj także będziemy mieli zalew dodatków. Domyślam się, że raczej EA pójdzie w tą stronę DLC i będziemy ściągać raczej z internetu, niż, niż będziemy kupować wersje pudełkowe, które by były bardziej um, problematyczne dla, dla samego wydawcy. No i właśnie, i, i mamy ograniczone tworzenie postaci, ale za to uwaga, uwaga, uwaga, po raz pierwszy w Simsach y, mamy możliwość kreacji własnych ubiorów oraz y, ściągania z internetu tych, które stworzyli już ludzie. Y, moi drodzy, jesteśmy w The Sims 3 na konsolach cały czas podłączeni do internetu. Oczywiście o ile nasza konsola jest podłączona do internetu y, i możemy w w dowolnym momencie, w którym tworzymy naszego Sima, bądź kupujemy dla niego nawet rzeczy do, do domu, bądź, bądź budujemy mu nowy dom, możemy w każdej chwili kupić rzeczy, które zostały stworzone przez innych ludzi na świecie. To znaczy, jeżeli na przykład mamy zwykłą szarą kanapę, to chcemy kupić centkowaną, gepardową kanapę stworzoną przez jakiegoś Japończyka po drugiej stronie globu. No właśnie i The Sims daje nam taką możliwość, możemy też sami stworzyć taką kanapę, możemy na przykład zrobić różową kanapę w paseczki niczym zebra, albo co tylko jeszcze wymyślimy. I ktoś będzie też mógł um, ściągnąć to i, i, i bawić się. Dodatkowo jeszcze jest możliwość importowania i eksportowania simów, co by zaludnić nieco nasze, yy, nasze miasteczko, które jest no, dosyć mało zaludnione, a nawet jeżeli jest zaludnione to, to przez mało ciekawe postacie no i zawsze jest to miła odmiana i, i zawsze jest to jakiś sposób interakcji z innymi graczami może nie bezpośredni ale na pewno pośredni e, no właśnie, na początek warto powiedzieć o sami rozgrywcy, kiedy już stworzymy sima i kiedy już wprowadzimy się do jakiegoś domu który sami wybudujemy bądź, e, bądź kupimy gotowy. No i pojawiają się pierwsze zgrzyty, czyli problemy ze sterowaniem. Otóż twórcy postanowili, że w najnowszej części Simsów będziemy mieć dokładnie taką samą możliwość poruszania postacią, tak jak nasi koledzy, którzy grali w wersji owej czyli po prostu mamy kursor, którym ruszamy. No i lewa gałka pada odpowiada za poruszanie tym kursorem, a prawa gałka odpowiada za bawienie się kamerą, zarówno na przybliżanie i oddalanie, jak i, e, jak i przekręcanie jej na boki. Jest to bardzo problematyczne na początku, ale z drugiej strony jest to świetny, e, świetny sposób na nauczenie się obsługi pada dla osób, które na przykład nie są zaznajomione z padem, więc tutaj od razu polecam wszystkim tym, którzy, którzy na przykład mają problemy poruszania się w, w jakichś FPS-ach czy TPS-ach, e, żeby złapali za Sims i naprawdę szybko szybko pojmiecie o co chodzi i. No i gra będzie was yy, krok po kroczku, yy, za rączkę trzymając, przeprowadzała przez, przez wszystkie etapy tego trudnego sterowania na konsoli. Yy, no właśnie, no mamy problemy ze sterowaniem. Przy większej rodzince pięcio, na przykład osobowej yy, jest już duży problem, żeby każdego członka rodziny oddzielnie, yy, oddzielnie prowadzić i dawać mu jakieś tam rzeczy do zrobienia. Ale całe szczęście przychodzi na pomoc w grze tak zwana karma. Karma to, no, no oczywiście oprócz tego czym wiemy, kim, czym, czym jest karma w rzeczywistości, to karma w, w grze polega w ten, w ten sposób, że daje nam możliwość spełniania wyzwań, które rzuca nam nasz sim. Na przykład nasz sim mówi, że danego dnia chce zrobić imprezę i chciałby, żeby na tej imprezie było dużo osób. Jeżeli zrobimy to, dostajemy punkty karmy. Za punkty karmy później możemy kupować na przykład różne przedmioty dla naszego, specjalne przedmioty dla naszego sima. Możemy rzucać zaklęcia, zarówno te dobre jak i złe. I możemy też przedłużać długość życia naszego sima, dzięki czemu dłużej się pobawimy z, z, z naszym nowym wirtualnym przyjacielem. No właśnie, wyzwania nie tylko są tutaj oczywiście związane z karmą, ale również z trofeami. Jeżeli ktoś się zastanawiał, jakie mogą być trofea, bo ja cały czas się mówiłem jakie można zrobić trofea i achievementy w The Sims 3, okazuje się, że wszystkie właśnie polegają głównie na, na rzeczach związanych z karmą i... Nie są wcale one takie trudne. Trzeba trochę po prostu poświęcić czasu, a naprawdę warto, bo, bo same wyzwania, które na, na okrągło pojawiają się w głowie naszego sima, um, dają nam tak naprawdę nieograniczone możliwości zabawy. Um, warto też tutaj dodać, um, skoro powiedziałem już o tym starzeniu się, że The Sims 3 daje nam naprawdę bogate możliwości, jeżeli chodzi o opcje samej gry. Możemy na przykład wyłączyć całkowicie starzenie się, jeżeli tego nie lubimy. i Jeżeli chcemy powrócić do, do tych pierwszych simów, gdzie, gdzie nikt się nie starzał i wszyscy byli albo dzieciakami, albo byli po prostu młodymi ludźmi, albo dorosłymi. Eee, tutaj mamy taką możliwość, możemy sobie wszystko pozmieniać. Eee, i, i No cóż, no, opcje są naprawdę bogate, więc sami musicie, musielibyście zobaczyć, są tutaj dokładnie takie same opcje jak na PC, więc, więc na pewno poczujecie się jak w domu, a przynajmniej jak u Sima. Ehm, no właśnie, to, to tyle tak naprawdę o rozgrywce. Ehm, reszta rzeczy, która została ściągnięta z peceta to oczywiście całe miasto, po którym tam możemy sobie chodzić, możemy tam przemieszczać naszego Sima do poszczególnych dzielnic, możemy odwiedzać naszych sąsiadów, którzy mieszkają obok nas, albo po drugiej stronie ulicy. E, możemy kupować sobie książki w, w księgarniach, możemy chodzić do kina, no i jest mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy. E, cóż, tutaj tak naprawdę nie było żadnego zgrzytu, oprócz tej, tych, te, tego problemu ze sterowaniem. No ale teraz przechodzimy do części audiowizualnej, czyli właśnie jak to jest w części audiowizualnej, niestety graficznie The Sims 3 jest słabe. Jest naprawdę słabe, pikseloza strasznie strzela po oczach. Nie jest jakoś tragicznie, ale no na pewno nie jest to poziom, który znamy chociażby z pc pecetów. Tych mocniejszych pc pecetów, które potrafią utrzymać w wysokiej rozdzielczości The Sims 3. No na konsolach wygląda to no naprawdę dużo gorzej. Ale mimo wszystko jest zachowany ten kreskówkowy styl i... Jeżeli jesteście fanami Simów, to nawet nie, nie zwrócicie na to tak wielkiej uwagi, ale przy większych zbliżeniach niestety kłuje po oczach bardzo dużo pixelowe. Ze strony, ze strony audio, oczywiście, no jak zawsze miłe dla ucha kawałki, i oczywiście to gadanie Simów, czyli bla, bla, bla, bla, bla. Warto tutaj dodać, że w Polsce The Sims 3 jest pełnej polskiej wersji językowej na konsolach, więc jeżeli macie. Jakieś młodsze dzieciaki w domu, czy sami na przykład nie jesteście na bieżąco zbytnio z angielskim, to możecie spokojnie odpalić grę w wersji polskiej i będziecie się świetnie bawić. Wszystko jest świetnie przetłumaczone, no może oprócz słynnego WooHoo Simów, którzy wiadomo co robią wtedy, zostało przetłumaczone na polski na bardzo prymitywne Barabara. Więc... No to tak troszeczkę mnie zabolało, no ale poza tym jest, jest naprawdę całkiem nieźle. Eee, no i właśnie, podsumowując, e, The Sims 3 na konsolach to tak naprawdę ta sama, ale nieco uboższa wersja e, jej PC-towej siostry. Eee, jest bardzo oryginalna, dzięki wyzwaniom i karmie cały czas mamy wyzwania, które mamy przed sobą i nie nudzimy się, tak jak do tej pory było w simach, że w pewnym momencie już wszystko przestaje nas bawić w tej grze i jedyne nad czym się zastanawiamy to w jaki sposób uśmiercić naszego sima. Nie, tutaj jest zupełnie inaczej, te wyzwania są naprawdę czasami bardzo interesujące i bardzo ciekawe, um, bo to nie wszystko sprowadza się do tego na przykład chcę dzisiaj zjeść na śniadanie kanapkę jest to nieco bardziej... nieco bardziej głębokie. I naprawdę ja sam miałem przy tym świetną zabawę, mimo iż od samego początku podchodziłem do tego tytułu jak do krapu I myślałem, że będę miał do czynienia z krapem Okazuje się, że nie. Że miałem do czynienia z naprawdę fajnym tytułem, w który przyjemnie mi się grało i do którego na pewno będę wracał. No właśnie. The Sims 3 wciąga, może nawet przyciągnąć osoby do konsoli, które stronią od konsoli, które do tej pory nie za bardzo grały. To może być powód, dla którego możecie kupić tę grę. Jeżeli wasza dziewczyna, wasz chłopak, nie wiem, wasz pies nie chce z wami grać w The Sims 3 na konsolach, to znaczy, że jest dziwny. We wszystkie inne gry oczywiście rozumiem, ale The Sims 3 naprawdę wciągnął wszystkich i, i wszyscy powinni się dobrze bawić przy tej grze. Um, no i właśnie. The Sims 3 bardzo pozytywne zaskoczenie, znaczek jakości ode mnie, naprawdę warto spróbować, o ile oczywiście lubicie simy, bo jeżeli nie cierpicie simów i, i wszystkiego co z nimi związane to nawet, to nawet nie podchodźcie do tego tytułu, no bo to jest jakby wiadomo czyste simowanie. No i to tyle z mojej strony, cześć i do usłyszenia.